serdecznie w drugim lub pierwszym odcinku destylacji. Yy, drugi lub pierwszy, bo to zależy głównie od Was, czy liczycie jako odcinek pierwszy, odcinek pilotażowy, czy dopiero odcinek właściwy, czyli ten, który teraz macie okazję sobie posłuchać. Teraz może powiem, o czym będzie mowa w podcaście. Yy, w części kulturalnej powiem coś o pewnej książce, bardzo ciekawej zresztą, yy, i pewnej płycie, która została wydana już jakiś czas temu, ale... Dopiero teraz trafi się okazja, aby o niej powiedzieć. A w części, takiej tej drugiej, w dalszym ciągu nie wiem, jak ją nazwać. Jeżeli ktoś ma jakąś, jakiś fajny pomysł, jakąś fajną nazwę, to niech pisze bardzo prawdopodobne, że ją zastosuję. Bo nie wiem, jak mówić o tej drugiej części podcastu. Powiem o pewnej przygodzie, która mi się wydarzyła w jednym z włoskich klubów. Zapraszam. Może zacznijmy od książki. Jest to książka Jacka Dukaja o nazwie Xawras Wyżryn i inne fikcje narodowe, od tytułu chyba powinienem powiedzieć. Jest to inne wydanie opowiadania Xawras Wyżryn, bo jest to właśnie ten tytułowy Xavraz plus trzy inne opowiadania. Na te trzy inne opowiadania składają się Sprawa Rudryka Z, Przyjaciel Prawdy, Dialog Idei i Gotyk. Teraz może pokrótce opowiem o każdym z tych opowiadań. Zacznijmy od tytułowego Ksavrasa-Wyżeryna. E, to tak, jest to wizja alternatywnej rzeczywistości. E, cała akcja opowiadania dzieje się w 1996 roku. Polski nie ma na mapie. E, losy jej w trakcie II wojny światowej potoczyły się inaczej niż w rzeczywistości. Polska nie miała niepodległości, nie licząc tam kilku miesięcy, Rządzenia Piłsudskiego. Polski nie ma na mapie, natomiast istnieje coś takiego jak niemająca granic oficjalnych Republika Nadwiślańska. Ma ona też swojego samozwańczego prezydenta, bo nikt z obywateli Republiki Nadwiślańskiej, obywateli, no nie wiem czy można powiedzieć tutaj o jakichkolwiek obywatelach, skoro nie ma granic, ale no powiedzmy tak, nikt go nie wybrał, sam się miała na to stanowisko. Reprezentuje on Polskę na arenie międzynarodowej, jednak właśnie ci nazwiślanie Polacy nie uznają go za swojego przywódcę, za swojego jakiegoś wodza. Uznają natomiast za taką osobę Ksawrasa Wyżryna. Jest on przywódcą rebeliantów, ma on w posiadaniu bomby atomową i rusza nią na Moskwę. Oprócz Ksawrasa ważną rolę w tym opowiadaniu pełni też Smith, dziennikarz wysłany przez jedną z amerykańskich stacji telewizyjnych do filmowania poczynania Ksawrasa. Książka ta mówi o patriotyzmie, lecz innym niż mówiono nam w szkołach. Sama postać, Ksawrasa przypomina mi troszeczkę ware, Może nie tyle przez jego poglądy i działania, lecz przez to, że nie przez niektórych uważany jest za terrorystę, a przez innych za bohatera narodowego. Na zachodzie stał się ikoną kultury powstają prezerwatywy sygnowane jego nazwiskiem, powstają koszulki z nim, filmy fabularne. Dokładnie tak jak... Z czeguewarą. Może z wykluczeniem tych prezerwatyw, ale kto wie, może już gdzieś powstały takie gumki sygnowane nazwiskiem che Guevary i takie czerwone opakowanie. I tam, ta zdjęcie, właśnie tego słynnego, takie z, z czołem zadartym do góry i jakieś takie fajne hasło. No, troszeczkę popłynąłem. Zajmijmy się może następnym opowiadaniem. Następne opowiadanie to sprawa Rodryka Z. Jest to opowiadanie przedstawione w formie scenopisu z rozprawy sądowej, w której sądzony jest dyktator pewnego państwa. Nie pamiętam już dokładnie nazwy, bo książkę czytałem jakiś czas temu i musiałem ją oddać, bo to nie była moja książka, ale chyba to była Argentyna, z tego co pamiętam. Ale tutaj nie chodzi o nazwę państwa. Ten Rudrych Z, jako że był krwawym dyktatorem, no, nie miał zbyt wielu zwolenników, Chcieli go ludzie zabić, planowali na jego jakieś zamachy i nawet były skuteczne. I dziwiło to ludzi, na przykład, że myśleli, że nie żyje już, bo pewnego wieczoru zabijano go, a następnego wieczoru już miał referencję <śm> prasową. No i doszli ludzie do wniosku, takiego ludzie, no jakieś jednostki, organy ścigania międzynarodowe że ma on klony swoje identyczne i klony nie były tylko identyczne pod względem fizycznym były też identyczne pod względem psychicznym nie to, że oni się jakoś komunikowali bezprzewodowo ze sobą ale co tydzień przychodzili aktualizację odpowiednią i każdy z tych ludrychów miał taką wszczepkę podpinał się do komputera i robiono mu aktualizację myśli oryginalnego rozryka, więc miał w głowie to samo, co oryginał. Przy czym każdy z tych klonów 12 myślał, że jest oryginałem. Powiem teraz coś o przedostatnim opowiadaniu. Przyjaciel Prawdy. Dialog Idei. Jest to dyskusja dwóch osób. Czy Żydzi mają jakieś specyficzne cechy, jakieś takie charakterystyczne cechy narodowe, dzięki którym wybijają się ponad inne narody? Jedna z osób, jedna ze stron Mówi, że tak, jest zwolennikiem teorii spiskowych, że Żydzi światem, że stoją na najwyższych szczeblach władzy w państwach, a druga osoba broni racji Żydów. I obydwie, obydwoje rozmówcy przytaczają jakieś ciekawe historie na ten temat, jakieś własne doświadczenia. No, nie bardzo fajne, bardzo ciekawe. No, ale nie będę tutaj też się o nim zbytnio rozgadywał, bo to jest znowuż krótkie opowiadanie i jeżeli powiem coś za dużo, to popsuję całą frajdę. O ostatnim opowiadaniu, Gotyk, nie powiem nic, bo po prostu wymaga ono minuty ciszy według mnie, ale szkoda mi minuty ciszy w podcaście, więc może zapełnię tę minutę gadaniem, ale nie dokładnie o treści tego opowiadania. Po prostu... Całe opowiadanie, cały zbiór opowiadań w zasadzie cała ta książka jest fenomenalna, jest bardzo fajna. Bardzo miło się ją czyta, każde z opowiadań, tych trzech pierwszych. Ostatnie opowiadanie popsuło po prostu wszystko. Wszystko legło w gruzach i tą książkę bym sobie kupił, bo pożyczyłem ją na razie. Ale kupiłbym ją sobie, bym do niej wracał często być może. No ale kurczę, po prostu opowiadanie gotyk było nudne. Bo przeraźliwie nudny, nie lubię takich opowiadań nudnych. No chyba nikt nie lubi, prawda, czytać nudnych rzeczy. Nie doczytałem go do końca, nie będę o nim odpowiadał zbyt dużo. No mimo wszystko, mimo tego gipskiego ostatniego opowiadania, trzy pierwsze są bardzo fajne, bardzo się je miło czyta szybko jednym tchem, więc polecam sobie zaopatrzyć się w taką książkę, pożyczyć ją od kogoś, przeczytać w jakikolwiek sposób, bo naprawdę warto to zrobić. No, powiedziałem już o książce, może przejdziemy teraz do płyty. Płyta, o której teraz opowiem, jest to płyta zespołu Indios Bravos Peace. Płyta została wydana w 2007 roku, w zasadzie to jest chyba przedostatnia ich płyta, bo w tym miesiącu wydali następną, albo dopiero wydadzą. No, w każdym razie w tym miesiącu ma się ukazać, albo ukazała się już następna płyta o nazwie Indios Bravos, po prostu, no... Płyta nazywa się tak samo jak zespół e, Więc tak, przejdźmy może do płyty PIS Płyta PIS zawiera 14 utworów, w tym 3 nagrania koncertowe. Zespół, który swoje poprzednie płyty nagrywał tak typowo w stylu reggae, teraz poszedł w stronę bluesa. Słychać tutaj jakieś harmonijki, jakieś takie zagrywki gitarowe typowo bluesowe? Bardzo mi się to podoba, ale niektórzy fani Indios Bravos, którzy cenili właśnie za to reggae, mogą być mocno zawiedzeni, bo z reggae zostało tutaj no niewiele. W niektórych utworach jest taka typowo pulsująca regowa gitara, ale tylko w niektórych utworach większość jest tutaj takich bluesowych. Mnie się osobiście bardzo podobało, bo ja nie jestem fanem tylko i wyłącznie reggae, lubię też inne gatunki muzyki. Między innymi jest to blues. No płyta... płyta, płyta, płyta fajna, całkiem sympatyczna, nie dłuży się jej słuchanie. Właśnie, głos gutka który teraz był taki znany do tej pory z typowo jakichś regowych nawijek typu tak jak w zespole Mustafari jak w Ziarnia Berdaba. tutaj pokazał troszeczkę się z innej strony ale nie mniej fajny naprawdę potężny głos i najlepszy głos polskiej sceny reggae teraz już troszeczkę chyba tą płytą wyszedł za scenę regę. wszedł troszeczkę na bluesa do bluesowych głosów trochę mu brakuje jednak jeszcze ale ma świetne predyspozycje banach, czyli lider tego zespołu założycie i gitarzysta również popisuje się tutaj swoimi zagrywkami bluesowymi, no ma rację, niech się popisuje nimi, całkiem fajnie one wychodzą. Płytka kosztuje tak standardowo około 30 zł, więc nie jest to jakiś duży wydatek. A polecam, jeżeli ktoś lubi takie bluesowe klimaty regowe, bo tutaj jeszcze można takie szczątkowe regę znaleźć, to polecam tą płytkę naprawdę. Płyta może nie dla fanów typowo Indie z Bravo, bo zmienili styl, ale dla fanów po prostu dobrych brzmień no, Nie trzeba być fanem reggae, żeby lubić reggae, nie trzeba być fanem bluesa, żeby lubić bluesa, po prostu to wpada w ucho, a to buja. No naprawdę bardzo fajnie, słucham tej płyty, aż mi noga chodzi, słucham jej często i dużo, już teraz troszeczkę mniej, ale jak ją dostałem, to, to słuchałem jej prawie cały czas. No i w tym miejscu kończymy część kulturalną. Mamo, mama dostała renty? Dostałam. Mama mi da y, trochę pieniędzy. Mama wie jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie dziecko. Zostaw portfel z pracowanej mamy. Pieniądze nie będą Ci potrzebne. Retroradio jest za darmo. www.retroradiopodcast.blogspot.com Mamo, bo się potnę. Opowiem Wam teraz o pewnym klubie. Nazywa się on Bagdad Cafe. Mieści się na ulicy Jaracza w Łodzi. No, chciałem się wybrać pewnego razu na koncert wraz z grupą znajomych no wyszliśmy sobie, stoimy pod klubem czekamy aż będą wpuszczać zaczęli się wpuszczać, no to szczęśliwi idziemy, bo na koncert ten ja przynajmniej czekałem pół roku czasu wchodzimy tam poślizg z chyba 15 minutowy ze samym wpuszczeniem nas no i schodzimy takimi schodkami bardzo wąskimi do takiej piwniczki no i pan ochroniarz mówi do nas Pyta się nas, czy mamy dowody. Mówimy, że nie mamy dowodów, bo nigdy wcześniej od nas nikt nie chciał dowodów na żadnym koncercie, a chodziliśmy już na różne, w różnych klubach. No, to pan nas nie wpuścił, więc wyszliśmy pod klub, nie chcieliśmy wracać teraz do domu już. Spróbowaliśmy jeszcze raz, ponownie nas nie wpuszczono, więc to nie dało. Chcieliśmy nawet zdać panu ochroniarzowi troszkę pieniążków. Niestety się nie skusił, bo nie mieliśmy ich za dużo. No i staliśmy pod klubem, czekaliśmy sobie na, na cud, nie wiadomo jaki, nagle patrzymy, idzie załoga Natural Dread Killas, idzie Paxon, Janas i Mesja i tak patrzymy na nich, no i mój kolega podchodzi do nich, podbije i się pyta, czy mogą coś zadziałać, bo nas nie chcą wpuścić do klubu, nie wiadomo dlaczego w zasadzie, oni jako że są zespołem, który tam gra, może będą mieli coś więcej do powiedzenia niż my, może ich coś posłucha. No ale okazało się, że oni nie mają nic do tego, kogo na koncert wpuszczą, kogo nie. Co jest w sumie dziwną sprawą, bo dlaczego oni... no, bo oni podpisali podobną umowę z klubem, że mają zagrać koncert, no i oni jednak nic im do tego, kto na ten koncert wejdzie, kto nie wejdzie. Panowie byli mocno spaleni, pogadali z nami chwilę, dali nam jakieś złote rady, szczególnie Janas. Zaczął opowiadać swoją historię, gdy, gdy, gdy chciał kupić piwo Nie miał jeszcze 18 lat, tam do urodzin, brakowało paru dni No takie tam gadanie spalonego człowieka Bardzo się rozgadał, bardzo <śmiech> No ale jest naprawdę sympatyczni Ale to nie zmienia faktu, że nas nie wpuszczono do tego klubu Się później okazało Do yy, no, klubu nas nie wpuszczono dlatego, że jakiś czas temu Jakiś czas przed tym koncertem jakaś yy, nie nie do końca odpowiedzialna dziewczynka, przyszła pijana na ten koncert, no i zrobiła tam demolkę. I od tej pory nie wpuszczają osób niepełnoletnich. No, ten problem można byłoby rozwiązać w zupełnie inny sposób, prawda? Na przykład przy barze sprawdzać dowody i klub by na tym zyskał, bo w ogóle większość osób, która przyszła na ten koncert, nie była pełnoletnia na pewno z połowa osób nie miała 18 lat ukończonych. Naszych znajomych, nasza ekipa sama miała około 16 osób, więc trochę nas było. A tam takich grupek licznych trochę stało pod klubem. Więc jeżeli nie masz 18 lat, a chcesz się wybrać na koncert w Bagdadzie, no to niestety nie zostaniesz wpuszczony. A jeszcze jest tutaj dziwna sprawa, bo Bagdad Cafe to jest jedyna taka knajpa w Łodzi, jedyny taki klub, gdzie w ogóle odbywają się imprezy regowe cyklicznie każdy piątek przyjeżdża taki dread squad Łuska, to jest łodzki sand system. współpracuje on z wieloma najlepszymi nawijaczami w kraju, najlepszymi dziejami naprawdę, imprezy są tam przednie ponoć, niestety na żadnej nie byłem bo nie mam ukończonych 18 lat no i nie ma żadnego innego klubu regowego podobnego do Bagdadu w Łodzi nie wiem dlaczego, rega zyskuje coraz większą popularność Rega Raga bo to prawda są pochodne wszystko od regę. No i nie wiem dlaczego nie ma nic y, podobnego, podobnego żadnego klubu. Istnieje tylko jeden i do, nas, do niego nas nie wpuszczają. A tam co tydzień występuje właśnie Squad i raz w miesiącu przyjeżdża ktoś do tego dread składu. Ostatnio była Marika, teraz był Pablo Pawo. No i niestety na żadnych z tych koncertów nie mogłem wejść, bo nie mam dowodu. A więc, drogi słuchaczu, jeżeli chciałbyś przyjechać na koncert reggae do Łodzi, a nie masz ukończonych 18 lat, no to nic z tego, bo większość koncertów, 90% reggae, odbywa się właśnie w Bagdad Cafe. Na koniec jeszcze chciałbym podziękować wszystkim, którzy złożyli mi jakiś komentarz pod poprzednim odcinkiem, pod odcinkiem pilotażowym. Tutaj Papa, widzę, że mi złożył komentarz, Koras, Przemek, Adam T. Dzięki bardzo. Papa, mam nadzieję, że w tym odcinku muzyka już jest dobrze. E, tak, jeżeli macie jakieś... Właśnie piszcie komentarze pod ten odcinek też piszcie. Nie tylko wy, którzy pisaliście pod przednim odcinkiem, ale wszyscy, najlepiej każdy, napisze coś albo nie. No jeżeli macie coś ciekawego, macie jakąś uwagę, jeżeli wam się coś nie podoba, jeżeli wam się coś podoba, to piszcie do mnie. Ten odcinek tak średni mi wyszedł, więc się nie zrażajcie, bo jest to pierwszy mój odcinek tak naprawdę i... I mam nadzieję, że z biegiem czasu każdy mój następny odcinek będzie mi wychodził coraz lepiej. Będę wiedział, jak mówić, co mówić, do kogo się kierować głównie. No, mam nadzieję, że właśnie każdy odcinek będzie lepszy. Mam nadzieję, że właśnie dzięki waszym komentarzom, jeżeli będziecie je pisać, to będę starał się robić tak, żeby wam się podobało. I napiszcie mi jakąś nazwę dla tej drugiej części mojej przegadanej. W tym odcinku wyjątkowo była dziwna, inne... W innych odcinkach już mam nadzieję, że będzie taka normalna co druga część, bo to nie wyszło tak jak chciałem do końca, żeby wyszło, ale miała być formuła zachowana, więc zachowałem tą formułę dwóch części. Więc do usłyszenia w kolejnym odcinku Destylacji.